No mistrzostwa świata są fajne, ja akurat, kurczę, wiesz, tam zbytnim fanem sportu nie jestem, ale ten, ale na przykład szachy synchroniczne, takie rzeczy, to mnie bierze, nie? Szczególnie podwodne na przykład. Mm. Stary, kurde, coś pięknego. Dzisiaj a sobie był... wyobrażasz grać w szachy w płetwach i nogami pod wodą? Ale czekaj, czekaj, czekaj, szachów się nie kopie, Robert. Nie, no, przestawiałbyś te szachy, te pioneczki byś przestawiał. No, oczywiście nie zwykłe takie, y, zwykłe szachy, tylko byłyby to szachy magnetyczne, podwodne, przestawiane płetwami. Przez lusterko jeszcze, żeby było ciekawiej. Robert, ty mi dzisiaj zadałeś pytanie w ciągu dnia, czy ja coś piłem no albo ja już brałem. Ten... Dobrze, dobrze, tak ja wiem o co chodzi hmm. nic. <grym> tak. Y... Jakiś inny zestaw pytań, proszę? Y tak, y tak. Y zaczynamy. <grym> Która jest dziewiąta? Dobra, poszło dwie. ja włączę. To ty masz Wiesz, dwie co, minuty czek... Laga, czy co? Czy umie zegarek się śpieszy? Y ja mam dziewiątą. Ja mam dziewiątą dwie. No to czekaj. Ja poczekam aż u ciebie będzie dwie i wtedy nagrywamy. No to dobra, to ja sobie zerknę na taki mój bardzo Sło dokładny zegar, który wisi w kuchni. I on właśnie teraz dochodzi jest za 5 sekund 903. No właśnie u mnie teraz przeskoczyło 903. No to, to, to muszę przyznać ci rację. No, Dziękuję. ale jak sam widzisz, jest, ty mówisz, że jest 1003. Nie, jest 9.03 i nie, ja mam ten czas aktualizowany odgórnie słuchaj, także mój, mój czas jest mojszy niż twój słuchaj, mnie twój czas a propos mój czas, no to tylko, tylko, tylko wstęp do 420 a z, z tym czasem no to ja nie wiem, no zawsze kurczę u was się jeździ po drugiej stronie, jakoś dziwnie kurczę no Bogu dzięki, że nie na wstecznym jeszcze cały czas, nie? a tak w ogóle fajny podcast taki słuchałem wiesz, świetny Mój imiennik go prowadził. Kurde, jak on się nazywał? Kundling? Tak jakieś niemieckie nazwisko miał, wiesz? I kurde, gadał, jak murzynów ścigał. No, ale to może jeszcze opowiem o Rasista tym jeden, normalnie. No, rasi, ra, raksista, raksista. Nie, no paskudny. Nie, to takich wszystkich to trzeba powystrzelać. Tych, znaczy, których... Tych niekoniecznie białych? Tych, yy, No wiesz, nie, no, tych, którzy źle mówią na temat tych niekoniecznie białych. Mhm. Mm wiesz co? Ja mam jeszcze mały błąd techniczny tutaj, yy, bo mi pierdzi w jednym uchu. Chwile. Niech moc będzie z tobą. ta jest. I z tobą też. Z, moc z bateryjkami niech będzie. Tak, mam jakiś ten z, z marketu, wytrzymają 15 minut. A nie, akumulator mam. Gdzie ja mam akumulator? Roz, rozładowany. Ładowarka, ładowarka wyłączona. Tak, Dobra. pełen profesjonalizm. Nie ma to jak audycja na żywo, co? Nie, no na, na żywo jest super, nie? Czuję się zawsze przy tym sztywny i martwy. Już. Ja, właśnie Czekaj. nie wiem, jakby to było, jakbyśmy mieli tu na żywo polecieć z tym. Ale o tym też będziemy mówić, bo data 16 się zbliża. Ja, no to, ja na 16 ale... się nie piszę. <laughs> Mnie też nie będzie. są minę tu. Ja mam przeprowadzkę. Waha, wow, Roberty, dwa Dzień dobry, witamy Was jak zwykle w ten poranek, popołudnie bądź wieczór, w zależności od tego, kiedy to słuchasz. Tym razem brygada RR, a więc Robert K. I tutaj drugi się nie musi przedstawiać, bo też jest Robert K. Czyli nie dasz mi w ogóle dojść do głosu dzisiaj. Dobra, to pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Na razie. I to by było na tyle, co dla dzisiaj dla Was przygotowaliśmy. Dziękujemy. Do usłyszenia. A pierwszym odcinkiem, który chcielibyśmy omówić jest to odcinek z dnia 25 czerwca, czyli z poprzedniego, poprzedniego tygodnia i jest to siódmy odcinek Szalonej Rzeczywistości, w którym pan Antoni opowiada, w jaki sposób państwo wprowadza swoich obywateli w depresję. Tak, to jest odcinek, który został zapowiedziany przez Przemka, ale później w ferworze walki w trakcie telefonu słuchacza jakoś ten odcinek nie został omówiony no i zachęcamy do wysłuchania tego co pan Antoni ma nam do powiedzenia i przy okazji ja myślę sobie, że Szalona Rzeczywistość to jest jeden z tych podcastów który powinniśmy zgłosić do typów tygodnia i w tym tygodniu będą typy tygodnia i z mojej strony to jest Szalona Rzeczywistość na sam początek ja się mogę pod tym tego podpisać jedną ręką, ponieważ jestem osobą praworęczną, znaczy drugą rękę mam, ale jakbym na przykład był leworęczną, no to nie mógłbym używać nowego iPhone'a G4, ale chyba zboczyłem z tematu. Jeżeli chodzi o inne takie bardzo fajne rzeczy związane z przyszłością, z nauką... O to możecie zapytać Agę i Łukasza Szustków z ich Radio Nowum, ponieważ 27 czerwca wypuścili nowy odcinek właśnie Radia Nowum i razem z Borysem Kozielskim zastanawiają się skąd brać pomysły. No właśnie Robert, jak myślisz, skąd wpadło twórcom iPhone'a G3 coś takiego, że stworzyli tego G4, że stworzyli tego G4? No... Ja nie mam pojęcia, bo jestem tak samo nastawiony do wszelkiego rodzaju a i coś tam, jak i do piłki nożnej, więc mnie to specjalnie nie interesuje, a podejrzewam, że wszystko rozchodzi się o kasę i główną taką motywacją dla tych producentów, dla firmy Apple jest to, że ludzie są głupi i oni oczekują, ci głupi ludzie oczekują prostych produktów, które od razu są dla nich gotowe do używania. I myślę, że to jest właśnie sukces całej tej stajni, ale Ci powiem, Robert, tak odbiegając ciutek od tematu, że uciekły nam yy, aż trzy odcinki, bo przeskoczyłeś do Radio Nową. Tak, przeskoczyłem do Radio Nową, ponieważ. Yy, aha, ponieważ przeskoczyłem do Radio Nową. No to więc yy, wiesz co? Ja jeszcze, skoro odskoczyłeś od tematu, nie mogę być gorszy i także odskoczę od tematu. I zastanawiam się co by było, jeżeli w tym momencie firma Commodore, produkująca właśnie mikrokomputery Commodore i Amiga, robiła teraz ten sprzęt. Co prawda powstaje nowy Commodore, możecie sobie w internecie o tym poczytać, jest to dość ciekawa konstrukcja. Ale właśnie firma Amiga, nie wiem czy drodzy słuchacze wiedzą, bo ja nie jestem makowcem, nie jestem pecetowcem, jestem urodzonym Amigowcem i takim umrę. Yy, firma Amiga zarżnęła się, tworząc yy, coraz to nowe modele w bardzo krótkim czasie, bez żadnego supportu dla tych modeli. Czy tak, będzie, tak samo będzie z Apple'em? Oby nie, ponieważ Apple ma bardzo dużo swoich zwolenników. No ale cóż, czas pokaże. No i tak w ogóle jesteśmy dzisiaj nie tematyczni, ale bardzo fajnie, że poruszyłeś sprawę Amigi, bo ja też jestem jedną i drugą ręką, ręką Amigowcem. Sam ten sprzęt posiadałem, konfigurowałem sobie na różne sposoby i ech, to długo by o tym porozmawiać. Jednak, nie podcastofon nie jest miejscem, gdzie powinniśmy o tym porozmawiać natomiast e, wrócił. <śmiech> wiesz co, czy to w ogóle ma sens? My, my takie dzisiaj mamy e, jakiś ro rozrzut całości, że ja, ja nie wiem nie wiem, to... nie wiem w jaki sposób to wywalisz ale ja mam, ja, mam, ja mam idealne przejście do tego, do tematu, bo teraz chyba będziemy indywidualnych zaczepiać, Ja co? to zostawię, ja to zostawię, ale jednak wiesz co, pomałem ja parabola bez wierzchołka nie była omawiana i powinniśmy ją omówić, a później jeszcze będzie subiektywny podcast sportowy i trzecia część siódmego nieba. Znaczy trzecia, aha, no tak. Zro... Przez chwilę odpłynąłem. Więc przepraszam, ale napój gazowany piję na bazie pewnych liści, szyszek znaczy się. Jodłowy. Jodłowy. jodłowy. Zaraz będę jodłował nie myli spawiował, więc Osta tak. Ostatnio mówiłeś, że zaśpiewasz nam, ale że jednak nie zaśpiewasz. No. Więc... Nie, nie, głos, głos, głos mam czysto wieprzowy, także nie będę śpiewał. Skoro już mówiliśmy o firmie Apple, o firmie Commodore, o wyrobie najlepszym, jaki jest na świecie, Amiga, więc cofnijmy się, cofnijmy się, cofnijmy się do 26 czerwca, kiedy to Krzysiek Koraz Grabowski, z podcastu Indywidualni, wypuścił 81 Pierwszy odcinek. Zaznaczam, trzeci sezon się zaczął u niego. No to jest prawie jak Doktor House, już jest w połowie. Yy, I odcinek o bardzo dziwnym tytule. Mnie zaskoczył. Parabola bez wierzchołka. Przepraszam, jakąś, jakieś kobiety wąchałeś ostatnio, czy co? Nie, nie, ale tam z kobietami to będzie dzisiaj kilka razy nawet. Nie wąchasz kobiet? Nie no, wącham swoją. Przecież nie mogę powiedzieć, że wącham inne a dlaczego nie? Na przykład jesteś, jesteś w pociągu i, i obok ciebie stoi kobieta i ona pachnie na przykład. I mówisz do mnie tak, hej, ładnie pachniesz, biegłaś? Yy, to wiesz co, ja pamiętam takie klimaty z różnego rodzaju tramwajów i autobusów w środkach komunikacji miejskiej, kiedy to jeszcze był szczyt i te piękne zapachy były znośne, ale przez bardzo krótki okres czasu i... Ale to była lekcja chemii, Robert. Kwas masłowy, facet. Przynajmniej wiedziałeś, jak to ustrojstwo śmierdzi. No i tak i się dowiedziałem i dlatego później wolałem sobie często przejść pieszo z przystanku na przystanek, a wracając do korasa, bo my dzisiaj jesteśmy tacy, tacy jacy jesteśmy. O, czekaj, ktoś dzwoni jeszcze? E Wy, zrzuć go, zrzuć go. Nie, nikt nie dzwoni, napisał, dobra, napisał, ale, ale mam tutaj bałagan. Ile tu my już. Dzwonił, myli? że napisał. Dzwonił, że napisał. Czy do roboty musi iść. No patrz, no dobra, może zadzwonij za chwilę. Yy, dobra, Aż wracając prawie. do Korasa, dowiemy tak. się w tym odcinku, yy, że zapach piwa dla kobiet jest najpiękniejszym zapachem. A więc, panowie, pijcie piwo, aby być atrakcyjnymi dla płci pięknej. To taki nowy trend zapachowy na wakacje 2010. Tak, jeżeli już jesteśmy przy trendach różnych zapachowych, możemy także powiedzieć, jak mówiliśmy o spoconych ciałach, i strasznie gejowsko mi poleciało no nic, w każdym bądź razie chodzi o to, że spocone ciała mają także sportowcy, a najlepiej o tym wiedzą chłopaki z subiektywnego podcastu sportowego w odcinku pod tytułem Viva America Latina i przedtem jeszcze mówiłem kilka słów po hiszpańsku ale niestety nie nadają się do emisji to wypij sobie piwo i powiedz nam jeszcze troszeczkę po hiszpańsku. Ja za sportem to jestem jak najbardziej, ale akurat no nie za piłką nożną, nie za tymi wszystkimi futbolowymi atrakcjami, więc nie mam nic do powiedzenia w tym temacie. Ja powiem jedno, jeżeli chodzi o sport, a ja szczególnie subiektywny sportowy, podcast, to naprawdę są rzeczy, które trzeba w życiu dokonać. Mówią, że mężczyzna musi posadzić drzewo, coś tam zrobić z domem i jeszcze niektóre części ciała gdzieś, znaczy coś jeszcze ten, kogoś stworzyć, syna się znaczy, i w każdym bądź razie, właśnie w subiektywnym podcaście sportowym jest coś takiego, że trzeba to posłuchać. A między innymi z takich bardziej południowo południowoeuropejskich klimatów będzie wątek o Słowacji, która poradziła sobie dużo lepiej niż Czechy, bo Czechy w ogóle nie zakwalifikowały do Mundialu. Słowacja sobie mało tego, że załatwiła miejsce, w Mundialu to jeszcze pięknie sobie radzi. I o tym wszystkim możemy się dowiedzieć właśnie z subiektywnego podcastu sportowego. Jak zwykle, bardzo fajnie, bardzo dowcipnie, rewelacja, no po prostu. A jak ktoś podobnie jak ja nie lubi piłki nożnej, to może sobie posłuchać siódmego nieba. Trzecia część traktująca o okultyzmie magii i spirytyzmie. Podcast, który trzeba wysłuchać w skupieniu, bo mówi o bardzo ważnych dla nas sprawach i trzecia część właśnie się ukazała. W trzeciej części dalszy ciąg wykładu księdza profesora Aleksandra Posadzkiego i dalej dowiadujemy się bardzo ciekawych rzeczy. Ja powiem krótko takich rzeczy, których dowiaduje się siódmego nieba, no to do by mnie przyszło, że coś takiego może, może być i rzeczywiście, ma to, ma to sens, jest to jest to logiczne, a jeżeli kochani nie wierzycie, wierzycie inaczej albo cokolwiek posłuchajcie, warto się zapoznać. Tak, zdecydowanie jest to treść, która nie ma w ogóle e, znaczenia, czy, czy jesteś katolikiem, czy nie jesteś katolikiem, wierzący, niewierzący, czy czarny, biały, żółty, czy czerwony. E, to jest treść, która mówi bardzo często o tym, co się dzieje i jakoś tak dziwnie e, często pasuje do słów zawartych w Biblii, więc warto się nad tym zastanowić. E, a my przechodzimy dalej. I jest to e, odcinek, o którym już Robert wspomniał przed chwilą, e, radionową. I tam e, w rozmowie z Borysem Kudzielskim e, dowiemy się, że ten nie kupi na przykład butów do gry w piłkę nożną za 5 zł. E, dowiemy się też e, na tematy, skąd brać właśnie pomysły, o czym już wcześniej. Robert wspomniał. Autorzy, którzy to prowadzą, mają kilka różnych punktów widzenia, więc zachęcamy do słuchania Radio Nowum. I kolejnym odcinkiem, już tak jednym ciągiem pociągnę, jest Fantasmageria, odcinek 125, o tytule Rozruszane E3 2010. Nie mam pojęcia, co to znaczy. To bardzo proste. Po prostu wytłumaczę w ten sposób. Robert, nie grasz, nie jesteś graczem i nie wiesz co to jest E3. E3 to jest nazwa jednych z największych targów gier. Na tych targach głównie przodują trzy firmy. Sony, Microsoft oraz Nintendo. Każdy stara się prześcignąć swoją konkurencję, przedstawić coś nowego. I w tym momencie tutaj w tym odcinku na chłodno już, po tym jak te emocje opadły. Jak to budka suflera śpiewa, gdy emocje już opadną, jak po bitwie wielkiej kusz. I więc kurz opadł i zostawił nam refleksję. Refleksje jak najbardziej trafne, ponieważ nie są hura optymistyczne. Co wniosły targie w jaki sposób? Będzie to rzutowało na rynek polski, bo obiecano nam live'a. Microsoft to obiecał. Czy były natal, a obecny Kinect będzie w języku polskim? Jak to śpiewali, tego niestety nie wie nikt. A na koniec, w dziale w co graliśmy, prowadzący będą mówić o znakomitej grze RPG, którą zjechali tragicznie komentatorzy i recenzenci ze Stanów Zjednoczonych, a chodzi o Alpha Protocol, która ta gra jest z tego, co usłyszałem dla mnie, tak zwanym must have. Skoro jesteśmy przy podcastie na temat gier, w ostatnim odcinku Filip powiedział, że 420 będzie robił raz na kwartał podcast o grach. Nie wiem, skąd wziął się u Filipa ten, ten właśnie okres czasu, raz na kwartał, ale skoro mam Ciebie tutaj na linii, to powiedz mi, jak to dokładnie jest. No to ja chciałem wytłumaczyć, że no, dzisiaj nie przygotowywałem odcinka, komentarza, ponieważ nagrywam fund podcastową, więc głupotą by było przerywać samemu sobie, puszczając właśnie komentarz do podcastów growych. Tym bardziej w tym, w tym tygodniu akurat dużo tego nie wyszło z rzeczy, które omawialiśmy. Ogólnie wyszło tego chyba z 7 odcinków. Więc będę się starał przynajmniej raz na dwa tygodnie przedstawiać minutowe streszczenia poszczególnych odcinków. Okraszone to będzie muzyką oczywiście z Amigi i wszystko będzie ładne, schludne i oczywiście nie na temat. I chwała Ci za to właśnie, bo takiego czegoś bardzo nam tutaj brakowało. A żeby nie przedłużać, przejdźmy dalej do kolejnego podcastu. 29 czerwca ukazał się nowo dodany podcast w katalogu, podcast zatytułowany Podcast Autorski. Yy, odcinek pierwszy ze swoim własnym tytułem Contest Camp jest to podcast prowadzony przez podcastera który prowadzi inny swój podcast wiesz jaki? No oczywiście, że wiesz. Ja to wszystko wiesz, Zbieg... więc nawet się nie będę bytał. Zbieg... Zbieg okoliczności Kaspar Warguła, tak zwany mobi. <głos> Tak jest. Odcinek mówi o Contest Campie, zorganizowanym obozie trzydniowym bodajże przez Martina Lechowicza i Hugo Kosińskiego, właśnie prowadzących bardzo słynne radio wolnościowe, jakim jest kontestacja. I zjechało się wiele ciekawych osób na Contest Camp, była walka na pistolety strzelające kulkami Airsoft Gun, były opowieści, pieczenie kiełbasek, wszystko to przedstawia właśnie Kasper, chętnych zapraszam jeszcze na Facebooka, znajdźcie Kaspra i tam zobaczycie jakieś filmiki, które Kasper też dodał. Bardzo, bardzo fajna rzecz. A zauważyłeś w ogóle, Robert, trend taki, że wszyscy teraz od podcastów jakichś tematycznych uciekają, jak, gdzie pieprz rośnie w kierunku autorskich? A mi się właśnie wydawało trochę odwrotnie, ale to może z punktu widzenia tych osób, które zgłaszają do mnie podcasty i często muszę je odrzucać bo są to projekty, które mają po jeden odcinek, albo mają jakieś błędy, albo nie mają RSS-a, czy czegoś takiego. No i w każdym razie, jak słucham sobie tych projektów, to są to jednak podcasty, znaczy były to podcasty autorskie, a teraz jest coraz więcej takich tematycznych, więc mi się wydaje, że jest dokładnie odwrotnie. No ale zwróć uwagę na przykład, no e, Przemek prowadzący Tech Room, e, zamknął Tech Room, prowadzi Made in Ireland i zrobił brak sygnału. Kasper prowadził zbieg okoliczności, współprowadził, zrobił podcast autorski. No, jest w tym jakaś zależność. No tak, no jest. Zobaczymy jak będzie. To się okaże w, w większej ilości podcasterów, co, kto będzie robił. Zresztą myślę, że w, w tym okresie wakacyjnym to jednak Ach. będzie więcej treści typowo autorskich niż tematycznych. To samo lato po prostu wymusza taką y, tematykę. No i ten Contest Camp jest e, tego przykładem, tam też jest informacja o tym, jak przegrywali w szachy i musieli też słuchać, jak śpiewa Martin. E... <śmiech> Także nie wiem, czy, nie wiem, czy dobrze, że mnie nie było, czy źle, że mnie nie było. <śmiech> nie no, Kasper, Kasper powiedział wyraźnie, że kiedyś słyszał, że Martin live jest jeszcze lepszy niż Martin na taśmie, czy na płycie, czy w ogóle na jakimkolwiek nośniku na YouTubie na przykład, że wtedy dopiero wychodzi z niego ten power i, i właśnie tym powerem urzeczony nagrał, nagrał ten odcinek. A propos jeszcze rzeczy z Powerem, to tak samo 29 czerwca 2010 roku wyszedł nowy numer infrafaktów. Jest to audycja cykliczna, w tym momencie troszeczkę będzie mniej cykliczna, ponieważ wakacje się zbliżają i sami prowadzący stwierdzili, że rzeczywiście będą delikatne przesunięcia w emisji, może raz na dwa tygodnie, może trochę Później infrafakty są jednym z elementów składających się na radiowolne media, a możemy tam się dowiedzieć, jak to prowadzący piszą o sobie, o wydarzeniach anomalnych i niezwykłych. Tak, Michał z Piotrem zastanawiają się czy odtajnienie akt tajnych, o które zabiega Bruksela dojdzie do skutku. W odcinku jest też mowa o zaszczepieniu na Ziemi życia przez kosmitów, a także o niechęci naukowców do odtajnienia pewnych danych. Także polecamy odsłuchanie odcinka z 20 czerwca Infrafaktów. Ja od siebie mogę tylko dodać, że infrafakty to jest rzecz, której potrzebowałem. Jest mowa na przykład o wyprawie w poszukiwaniu rosyjskiej wersji Yeti i co znaleziono, w jaki sposób to wyglądało, kochani, bez zbędnego pierdzenia w bambus, można powiedzieć. Jest wszystko przedstawione rzeczowo, logicznie i jeżeli wszystko to opisywane w prasie, Te hura optymistyczne rzeczy jak na przykład latające UFO nad Częstochową ostatnio, okaże się zwykłą pierdołą, to chłopaki o tym powiedzą najczęściej tak właśnie jest. Aha, dla zainteresowanych sezon kręgów zbożowych w Polsce już się zaczął. Ja, przy okazji, jak jesteśmy przy UFO, to muszę Cię zapytać o zapowiadany odcinek 420 o tej samej tematyce. Odpowi Mówiłeś, że odpowiesz na pewne na pewną wcześniejszą audycję. No i, i wiesz dokładnie o co chodzi. Powiedz parę słów. No, no wiem, że, że, że mówiłem, ale niestety, kochani, sprawa wygląda w ten sposób, że no, krótko mówiąc, jestem w trakcie przeprowadzki. Siedzę w pomieszczeniu, w którym jest dwadzieścia... nie wiem ile, ale dużo pudeł, w każdym razie jest dużo pudeł, mam pięknie wytłumiony pokój. Zbieramy się do przeprowadzania. Mało tego, jeszcze muszę odwiedzać od czasu do czasu różnych, kurczę, medyków, szamanów, czy też innych znachorów. Troszeczkę się to wszystko przeciąga, a naprawdę nie chcę walnąć odcinka z kolana, muszę się przygotować. Dalej robię notatki. Ja wiem, u mnie to za dużo wychodzi, ale nie martwcie się, później będzie półtorej godziny słuchania. To znaczy, że odcinek będzie, a to jest dla nas najważniejsza informacja. Skoro my jesteśmy właśnie przy tym odcinku infra Faktów, ja chciałbym tutaj powiedzieć o pewnej tajemniczej osobie, o imieniu Wojtek. Jest to słuchacz, wierny słuchacz podcastofonu i co ważne, on się w bardzo ciekawy sposób udziela. Już sobie piszemy, korespondujemy w miarę regularnie, bo Wojtek zgłasza nam różne nowe podcasty, jest bardzo czujny i właściwie jakieś 80% tego, co Wojtek nam zgłasza, pojawia się w katalogu podcastów, między innymi Infrafakty, to również za sprawą Wojtka się tam u nas pojawiły. Także dziękujemy Ci Wojtek i doceniamy Twoją pracę, liczymy, że będziesz dalej to czynił. Tak jest, a skoro, skoro skończyliśmy z infrafaktami, przejdźmy do następnego podcastu, jest to odwyk prowadzący oczywiście Martyn Lachowicz, przedstawiać chyba nikomu nie muszę, w odcinku o tytule Wakacje i Biblia i nie chodzi wcale o to, w jaki sposób zapakować Biblię, żeby wziąć ją w plecaku na wakacje. No nie, chodzi o to, jak należy uprawiać leżenie bykiem według Biblii i w jaki sposób wywiera się presję na podcasterach, którzy nie chcą dać sobą manipulować. Właściwie nie, źle mówię. Jak należy wywrzeć presję na pracodawcach, którzy nie chcieliby dać podcasterom urlopu? O, i o tym mówi Martin. Z punktu widzenia Biblii oczywiście. No w moim przypadku akurat Biblia tutaj bierze w łeb, bo jestem sam sobie pracodawcą i pracownikiem. No ale no cóż, selavie, jak to mówią starożytni Rzymianie, e, przyjdźmy dalej, jest 29 czerwca i Filip Dawidziński z podcastu Nie tylko dla Orlow wypuścił 308 odcinek o tytule Elementarz. Proszę, koniec szkoły, a on akurat nam jeszcze z podręcznikami wyskoczył. I ja tutaj mam przygotowany taki tekst dla Filipa, kartkę. Podcaster Filip w Dublinie mieszka, ładne Maciuchy, ten nasz koleżka uczy się pilnie przez całe ranki, jak tu się dobrać do koleżanki. A gdy mu znowu się nie udaje, pso ci figluje, ten nasz kawaler. Aż mama krzyczy Filip łobuzie, a Filip białą nadyma buzię. Kumplem mówią o napisie piwa, a ten na drzewo szybko się wspina. Lecz my lubimy tego typka, bo dobry chłopak z tego Filipka. Piękna, piękna, piękna sprawa. A, a tak na marginesie Filip, oczywiście, doszedł do wniosków, jeżeli chodzi o podcast. Filip doszedł do wniosku, że niestety, będąc w Irlandii, zapomina język polski, języka w gębie polskiego zapomniał. I kupił sobie książkę, elementarz bardzo dawną. Zresztą chyba Robert też się chyba z tego uczyłeś, prawda? Jasne, że tak, bardzo fajna książeczka. Tak jest, i Filip będzie powtarzał wszystko od początku. No, chwała mu, tak to... chwała mu za to, wiesz, że w końcu. Ja się zdecydowałem na studia w tym moim starym już wieku, a Filip chce zrobić podstawówkę, zaliczyć w końcu podstawówkę, no bo to jednak przydałoby się, nie? No tak, no tak to bywa, jeżeli kogoś z przedszkola do wojska od razu biorą. No, także że chwała mu za to, że się bierze w stary, najstarszy z nas wszystkich tutaj na naszym podcasterskim podwórku, a bierze się za elementarz i już potrafi składać literki. Tak jest, Ala ma kota, a kot ma hif. No już, tego, tego to ten chyba nie ma w elementarzu. Przejdź. A to jest, to jest wydanie, wydanie następne poprawione? A, a to przepraszam, to ja nie czytałem. Ja myślę też o tym hif i o Ali, to miałby coś do powiedzenia kolejny podcaster w... A, źle, nie, ja, ja muszę iść po piwo, wiesz co? Weź powiedz o, o energetyce i technice jądrowej, a ja idę po piwo. No, no dobrze, a jeżeli już, moi drodzy słuchacze, będziecie zastanawiać się... O jakiego grzyba gadamy taki pierdoły więc chciałbym powiedzieć, że tydzień temu zadzwonił pewien słuchacz i on akurat stwierdził, że właśnie takie nonsensowne rzeczy o sprawach, które w ogóle nie miały miejsca w danych odcinkach przez nas omawianych są po prostu świetne, więc cóż idźmy dalej z dnia 30 czerwca 2010 roku cały czas zauważyliście jest cały czas ten sam rok Łukasz Lubiński w swojej energetyce i technice jądrowej razem ze swoim współprowadzącym, ale się zapierdziałem yy, znaczy ustnie nie to, że jakieś dźwięki wydaje odbytnicom yy, razem z Kamilem wypuścili po, jak to mówi Łukasz po miesiącu i trzech dniach czyli miesiąc w piekle bez ATJ wypuścili nowy odcinek 31, pod tytułem Reaktor Jądrowy Maria, część druga. Nie powiedziałem Marian, powiedziałem Maria. I w tym oto podcaście dalszy ciąg wrażeń ze Świerku. W jaki sposób jest prowadzona praca przy reaktorze Maria? Mało tego, no, Łukasz, entuzjasta energii atomowej, przyznaje się w, nie, w jednym momencie, że Obawia się promieniowania. Obawia się promieniowania. Naprawdę sensacyjna wiadomość. Oprócz tego, początek jest podcastu prowadzony w bardzo fajny sposób, ponieważ panowie chyba leżą już na wyrach. Jest włączony dyktafon i obaj zaczynają rozmawiać. Łukasz oczywiście nie skory do rozmowy, ponieważ jest śpiący, bo już 22. Wieczoremka się skończyła. Filip przestał mu czytać elementarz i jednak daje się daje się wciągnąć w dyskusję, która trwa chwil parę, ale naprawdę jest bardzo ciekawa. Tak, ja już jestem z powrotem. Czy mówiłeś o tym, że tam się pojawiło forum i że strona jest przebudowana? Nie, nie mówiłem, że pojawiło się forum, ale mogę wam powiedzieć, że pojawiło się forum i że strona została przebudowana. No i dobra, skoro już powiedziałeś o tym, to ja może wspomnę o czymś innym, że chłopaki zastanawiają się, dlaczego świecą w ciemnościach. No i myślę, że nasi słuchacze powinni wejść na stronę eitj.info i wyjaśnić prowadzącym, że to właśnie od napromieniowania. A propos, a propos jeszcze bardzo ciekawych odcinków, no to chciałbym powiedzieć, że 30 czerwca 2005 roku, a dlaczego ja tak gadam właśnie o tych latach? Nie, nie kochani, nie 2010, 2005 roku. Po raz pierwszy w Eter. Zostały puszczone słowa Witam, tutaj Łukasz Witkowski, Polskie Detroit. Tak, to już jest 5 lat i 250 odcinków. Średnio, jakby ktoś był taki biegły z matmy, ja musiałem sobie kalkulatorem pomóc, wychodzi 50 odcinków na rok, a rok ma 54 chyba miesiące, tygodnie. Więc bardzo płodny podcaster, 250 odcinek Polskiego Detroit, jak to się zaczęło? W jaki sposób? I no przede wszystkim polskie Detroit i nowy, pierwszy można powiedzieć, hymn polskiego podcastingu. Dzięki właśnie Łukaszowi i ART. Tak, ja przy okazji troszeczkę prywatę. Dziękuję Łukasz, bo chyba zapomniałem podziękować w mailu bezpośrednio Tobie. Także dziękuję za, tą, za ten utworek przesłany nam jeszcze przed ukazaniem się odcinka 250. I niniejszym pozwolę sobie zaprezentować naszym słuchaczom że właśnie utworek, Robert go zaśpiewa, bo się nauczył na pamięć. No, jeszcze nie, jeszcze nie. Ja się nauczę tego utworku y, za czas jakiś, bo mi to bardzo y, ciężko przychodzi. Y, w każdym razie y, polecam wszystkim do odsłuchania właśnie teraz tego, co przygotował dla nas Łukasz Witkowski z polskiego Detroit. Więc szable w dłoń, bracia i siostry, podcasterzy oraz słuchacze i jak to mówi bemol, słuchawki. Ta, ta, ta, ta. ARTE Polski Podcasting 2010 Od 5 lat hula no stop eterze Wciąż rośnie pula spostrzeżeń i zwierzeń Odcinku więcej tu niż w dynastii Jedna też marka Polski Podcasting Od 5 lat hula no stop eterze Wciąż rośnie pula spostrzeżeń i zwierzeń Odcinku więcej tu niż w dynastii Jedna też marka Polski Podcasting oni to robią, więc piszą o nich prace naukowe, eter słowami zdobią choć to nie jest zawodowe, to jest czysta pasja, ty wiesz to, bo nie raz jak miałeś to na słuchawkach, wiesz czysta fantazja, słuchasz ich regularnie po odcinku odcinek, słuchasz też okazjonalnie, na zasadzie nowinek jesteś w stanie ich wymienić, jest ich grubo ponad stuwa, to swoiste zestawienie ich komentarzy i uwag to odbezpieczona sprówa, cel, ludzki umysł strzelają słowami, wprost wiedzy, że rozumy, pomyśl ilu nas jest ilu wiernych słuchaczy podczas jazdy Autem, nawet przy zmywaniu naczyń na balkonie w lecie, na iPodzie w pracy. Pomyśl, ilu jest tych, którzy oddają to tobie? Byśmy puszczać to w obieg, męczyć swe półkule. Obie masz to do dyspozycji. Wczoraj, dziś do pa podobie. Od pięciu lat hula, no stop, w eterze Wciąż rośnie pula spostrzeżeń i zwierzeń Odcinku więcej tu niż w dynastii Jedna też marka, polski podcasting Od pięciu lat hula, no stop, w eterze Wciąż rośnie pula spostrzeżeń i zwierzeń Odcinku więcej tu niż w dynastii Jedna też marka, polski podcasting, polski podcasting. To wszystko się zaczęło dokładnie po tym jak Jacek Katymiak Wprowadził podcast w nowy wymiar, w ten pierwszy raz w Stanach Pierwszy raz na iPhone'ie, to polskie Detroit Tydzień w tydzień, tak jak gonie, goni fakty, ciekawostki Ze Stanów i Polski, od pięciu lat Nostop to Nawija Łukasz Witkowski, możesz nie być orłem Jak Dawidziński Filip, możesz stać się orłem Wszystkie te podcasty wylicz na to, zbraknie chwili jest ich więcej niż metr, czyli nie zmierzysz tego przy pomocy wyrazów czy liczb. Tworząc w zaciszu pozytywnie, jak Kozielski Borys, to jest coraz lepsze od tego co było do tej pory, jak Cortes i Oksza I ich celuloid, znasz to trio. Ty mikrofon i mały pokoi kompletnie nieprofesjonalni, tak jak Martin Lechowicz bo to profesjonaliści niekompletnie zawodowi.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 Raz, dwa, trzy, halo, próba mikrofonu jak Robert Kessling My nie spuszczamy stonu 4-2-0, halo, liczymy bez trzech Dziś podcast nie ma granic, wie o tym Robert z Czech Jest nas coraz więcej, więc nas to rozwesela Szczęście to na łosiowisku, głosi też Rafał Koszela Każdy znajdzie tu dla siebie, dziś coś co lubi jak Darek Chryc Jego radio, 9 lubin, korowód podcastów polskich Jest już długi, każdy z twórców kreśli kolejnych zdań Z drugiej leci strofa za strofą, choć to nie wyścig sztafet Pewnie znasz już Podcastofon I znasz też Papa kafe włączasz Retro Radio gdy chcesz to zrobić, oldschoolowo, dyktafonografikę. grafikę Ruszasz biodrem, kiwasz głową, wiesz, to może nie mieć nazwy Wie o tym skwara, lecz to musi mieć to coś, co serce twe podjara podcasty to jest mój sposób, No i jak wam się podobał utworek? No, dla mnie na przykład bomba, a przede wszystkim zauważyłeś Robert, że jesteśmy obok siebie w piosence? A zauważyłem, zauważyłem i bardzo mnie to cieszy, bo jest nawet odpowiednia kolejność. No tak, bo ty jesteś właśnie na górze. Znaczy pierwszy, przepraszam. <laughs> e, tak, Robert pierwszy, Robert drugi. Tak, e, fajny, fajny tekst, świetna piosenka, e, naprawdę... Coś, coś, czego jeszcze wcześniej nie było. Troszeczkę nas to tutaj, tak myślę, wiąże tą naszą brać podcasterską, która jest niewidoczna w świecie ludzi, którzy chodzą z nosami w podłogę i w krawężniki i w te wszystkie tam chodniki, ulice i nie widzą świata. My jesteśmy troszeczkę inni, no z wyjątkiem papy, on nie ma chodników i ulic. No, papa tam chodzi po piachu, jak wiadomo, ale też należy do tej akurat społeczności, do której my należymy, czyli jesteśmy yy, no, fajną fajną społecznością, fajni ludzie są. Zauważyłeś, że właśnie, to jest Skromnie. ciekawe, że tutaj nie ma jakiegoś bydła takiego. No, nie, to dziękuję ci serdecznie, że w ten sposób też mnie traktujesz i opisujesz. Tak, dziękuję, dziękuję. Z małymi wyjątkami zapomniałem dodać. Wiecie co, powiem tylko jedną rzecz na zakończenie tego wszystkiego, znaczy m, opowiadania o 250 polskim Detroit. Podcasting to jest po prostu nasz sposób na emisję głosu. Nic dodać i nic ująć. A jeżeli chodzi już o nadawanie właśnie przez podcasterów, to jakże wtedy w EJ senny, a teraz bardzo rozbudzony Łukasz Lubiński w swoim Lubikaście mówi politycznie. Po raz 18 Lubikast, w dodatku polityczny. A mogę się przerwać jeszcze tak? na chwilę. Ja chciałbym powiedzieć, że y, dodajemy niniejszym y, polski Detroit do typów tygodnia. Zdecydowanie Typ Tygodnia. To teraz mi o, powiedz, o czym mówiłem. <grafy> Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję ci, SC Johnson. Dzisiejszą reklamę, nie, dzisiejszy, jak to jest sponsorem pożadu, nie, Boże, po polsku, jak to jest sponsorem programu, dzisiaj jest marka Staropramet. E, I tej więc marki to ci bardzo bo ja mam tu Borga. A ja, widzisz, ja tą markę mam za korony. No i dlatego właśnie ty masz lepiej. No ale tu bork nie jest złe piwo. No ale tłuskie. wiesz, przy, przy, Staropramen, jak niektórzy nie wiedzą, Staropramen to jest moje ulubione piwo, najulubieńsze na świecie. Oni to wiedzą, Kocie. No to właśnie przypominam tylko. To przypominam apro, apro, po tylko i zaraz 13. podam adres. Tak jest, zaraz poda adres, puste butelki wysyłajcie na adres, żeby dobić go psychicznie. Pierwszego dnia, pierwszego lipca roku pamiętnego, Łukasz Lubiński puścił se odcinka politycznego. Łojdana miałem nie śpiewać. Więc tak, osiemnasty odcinek Lubikastu polityczny, nazywający się politycznie. I w tym odcinku, jak zresztą w kilku poprzednich, Łukasz znów wkłada ręce w politykę. W politykę i rozważa, co wybrać. Jak to powiedział kiedyś Martin Lechowicz? Czy wybierać między dżumą a cholerą? Więc co wybrał? Co wybrał Łukasz? Kogo? Ja swój pogląd swój pogląd wyraziłem w komentarzu. A ja jeszcze nie, komentarzu. jeszcze nie skończyłem mówić. Co? Ja jeszcze nie skończyłem mówić. Aha, a przepraszam, bo taka długa przerwa była i myślałem, że to już moja część, ale no dobrze, dokończ proszę, mój szanowny kolego. Więc kto będzie, muszę, muszę się nastroić do tego samego głosu, więc kto będzie faworytem Łukasza w drugiej turze wyborów? Dowiecie się tylko po przesłuchaniu Lubikastu. Tylko w twoich słuchawkach, w twoich głośnikach. Wybieraj albo i nie wybiorą za ciebie. Albo coś tak było. Słucham, coś chciałeś powiedzieć, Robert. A teraz to już nie wiem. <laughs> Nie, mi się bardzo podoba. To, to będzie jedyny w swoim rodzaju podcastofon, bo mamy tyle różnych dziwnych przemyśleń i tak odbiegamy od tematyki i, i w ogóle jest taka składnia. Ja się nie potrafię wypowiedzieć dzisiaj wcale. Ja myślę, że to będzie dobry podcastofon. Ja myślę, że to będzie znakomity podcastofon. Przynajmniej, wiesz co, znam dwie osoby, którym będzie się podobał. A jeszcze, jeżeli chodzi o podcast O takich bo... samych nawet yy, tych, no, no, jak się nazywają te dwie literki? Inicjały. inicjały tak właśnie, inicjały. o tych samych inicjałach. O tych samych inicjałach, czyli na przykład y, Ryszard y, Kalisz także będzie mu się podobać. Pozdrawiamy pana Ryszarda i wszystkich ze SLD. Tak, miejmy nadzieję, że schudł już troszeczkę. Tak jest. A pierwszego no, lipca... No bo dieta, wiesz, wiesz, jak jest z dietą poselską, nie? Oni to no, biednie po mają. Panu, tak... Po panu pośle, Kaliszu, widać, że naprawdę jest biednie. Więc w dniu pierwszego lipca roku pamiętnego Małgosia i Artur z historii mojej emigracji, to już niestety nie będzie mi się rymować, wypuścili odcinek o numerze 0, według mnie 07, więc... 07 tak, My name is Wiesiek i Justyna. No i dali po garach. Słuchajcie, pierwszy odcinek historii mojej emigracji, który musi być podzielony na kilka części. A dlaczego musi być podzielony na kilka części? Ponieważ Wiesiek opisuje w tak świetny sposób to wszystko. Oczywiście koniec końców prawdopodobnie znalazł się razem z Justyną w Kanadzie, ale jego wyjazd, historia jego emigracji rozpoczynająca się w 80 latach kiedy był górnikiem i zostawił mieszkanie, zostawił wszystko, wyemigrował z, do Niemiec, myląc wszystkich, że jedzie do Włoch, to naprawdę trzeba usłyszeć. Trzeba usłyszeć, jak wyglądały obozy dla uchodźców. Naprawdę, wspaniała rzecz. Wiesz co, Robert? Typ tygodnia. Zdecydowanie tak. To jest nasz trzeci typ tygodnia, zgadzam się. Yy... Ta relacja jest, muszę wam powiedzieć, bardzo szczegółowa i niesamowicie, niesamowicie wciągająca. Szczególnie młodzież powinna sobie posłuchać, bo właśnie ten odcinek, aby dowiedzieć się, jak bardzo ludzie zdesperowani potrafią dążyć do celu. Ta historia przypomniała mi nawet moje własne wyjazdy zagraniczne, gdzie na przykład dorabiałem klocki hamulcowe z drewna do samochodu, albo jak przekraczałem granicę autem, które nie miało już ładowania i odpalało tylko i wyłącznie na pych, więc jakby nam kazali zgasić silnik, to nie moglibyśmy go już później uruchomić. Takie były czasy i ja samemu właśnie pamiętam... Yy... To wszystko, o czym usłyszałem w podcaście o przygodach Justyny i Wieśka, bo tak już teraz z perspektywy czasu możemy powiedzieć. A myślę, że współczesna młodzież, może nie wszyscy, ale większość jest nastawiona na to, że ja chcę i ja mam. A kiedyś było troszeczkę inaczej, ale to, że było troszeczkę inaczej... O, mamy dzwoniącego, ja odbiorę... Dzwoniec? Dzwoniec... Halo, cześć, papa, poczekaj chwileczkę, ok? Mamy dzwoniącego. Mamy dzwoniącego, poczekaj chwileczkę, papa. No i myślę sobie, że młodzież powinna wsłuchać się właśnie w treść tego odcinka, aby zdać sobie sprawę, że kiedyś trzeba było naprawdę się mocno, mocno postarać, ale dzięki temu, że się postarało, można było bardzo wiele osiągnąć. No i to tyle, co chciałem powiedzieć. Witamy naszego gościa w podcastofonie, którym jest, jak już się zdradziłem, papa. Tak, witam wszystkich serdecznie. Witam Roberta, sztuk 2. Sztuk 2. Piłeś, podwójnie widzisz. Nie widzę was, panowie. Ja jestem jeden. Tylko was słyszę, tak. Jesteście niepowtarzalni. Ma jeszcze halucynacje słuchowe. Chciałem zobaczyć, co się u was dzieje i widzę, że jeszcze jesteście na etapie omawiania odcinków, tak? Bo my tutaj mamy takie dzisiaj fajne prowadzenie podcastofonu, jakiego jeszcze nigdy wcześniej nie było. Planujemy pobić rekord 8 godzin. Jesteśmy akurat przy zeszłego, z podcastofonu z zeszłego tygodnia. Myślę, że to jest sytuacja do, do, do zrobienia, bo chyba nikt nie pobił jeszcze yy, rekordów Guinnessa w najdłuższym podcaście, prawda? A szczególnie w najdłuższym podcastofonie. Tak, jeszcze nie ma takiej konkurencji pewnie w Księdze Guinnessa i trzeba będzie uzupełnić księgę o ten wpis i o tą konkurencję. Yy, ja myślę sobie, że powinniśmy Ciebie jako dzwoniącego zapytać o to, co sądzisz o ostatnim podcaście. O ostatnim podcaście? Tak, i musisz teraz powiedzieć, który to był podcast i co o nim sądzisz. Tak, o ja tym, który omawialiście oczywiście, tak? Tak, tak, Ym, tak dokładnie tak, o tak. tym. To postawiliście mnie w niezręcznej sytuacji z racji tego, Jak że tak nie mogłem Was słuchać wcześniej i kompletnie nie wiem, o czym mówiliście. No i to jest właśnie świetny moment, aby powiedzieć, Robert, o tym, że za tydzień za dwa, tygodnie, za dwa tygodnie, bo za tydzień będzie 9 lipca i to A, tak, będzie 16 lipca wdrażana jest nowa usługa, oczywiście darmowa dla wszystkich operatorów sieci internetowych i wszyscy słuchacze, mało tego, wszystkie słuchaczki, wszystkie słuchaczątka i w ogóle wszyscy będą mogli sobie posłuchać podcastofonu live. Ale tylko od tych, którzy będą nadawali na Macintoshach niestety. Ja dlatego sobie kupiłem już kilogram jabłek, ale się okazało, że to były złote renety, a nie McIntosh. No dobra, ale tak, przejdźmy może dalej i dokończmy naszą listę podcastów do omówienia i zakończyliśmy Papa, nie wiesz, na historii mojej emigracji, odcinek siódmy. Jak ci się podobał? A, czy dopiero zaczynacie ten tydzień? Nie, nie, nie, to już jest końcówka. Nie, to jest tak zostawienie ja miesiączne. Ja jestem bardzo zajętym człowiekiem w tym tygodniu, to słuchałem tylko y, rzeczy tak, tak politycznych jak Łukasza Lubińskiego i podczytywałem takie rzeczy polityczne i słuchałem elementarz od Filipa i z tego co jeszcze pamiętam to słuchałem relacji z Contest Camp, czyli nowego podcastu, podcastu autorskiego Kaspra. Coś jeszcze chciałem dodać o tego tygodniowych podcastach. Właśnie, Polskie Detroit, już na pewno mówiliście o tym świetnym kawałku, chociaż to, to nie, nie jest nasza muzyka chyba, prawda? Ale jak, i, jakim kawałku? Bo ja nie wiem, o czym on mówi. Robert, wiesz, o czym on mówi? Ja nie wiem, on jest z Polski, wiesz? Aha. Okej, okay. Okay. w każdym bądź razie fajny, fajny akcent na pięciolecie podcastu Polskie Detroit, fajny akcent na pięciolecie polskiego podcastingu. I ja sobie tutaj nucę ten, no to, to nie jest refren, ale końcówkę tego utworu sobie nucę tak, tak bardzo często, bo, bo chyba wszyscy potwierdzą te słowa, że podcasting to jest nasz sposób na emisję głosu. Zdecydowanie jest, ale przejdźmy do, jeszcze nam zostały raz, dwa, trzy, cztery, do omówienia. No a, przejdźmy... a wiecie, ja się może ulotnię, po prostu zwolnię wam linię, bo... Bo, bo, bo, bo, bo tak, bo jestem w tym tygodniu osobą niekompetentną, żeby pojawiać się w waszych szeregach, ale mam nadzieję, że Maciej wróci pięknie, opalony i razem umówimy się na jeden z kolejnych wydań podcastofonu. Najlepiej 16 się umówcie. Na 16 tak, na live'a się umówcie tak. i opalony głos jeszcze nigdy nie zaistniał w podcastofonie, więc pierwszy raz będzie się coś takiego mogło wydarzyć live ale to chyba Maciej jeszcze nie będzie wdrożony bo to musi y, procedura wdrożeniowa nastąpić y, Przemek z Filipem muszą chyba wdrożyć kolejnych nieuświadomionych jak taka usługa miałaby wyglądać jak to w ogóle będzie działać prawda? to takie troszeczkę ryzykowne ja bym postawił tą audycję na żywo obok audycji takiej rejestrowanej ja bym, ja bym na przykład postawił taką e, audycję na żywo obok audycji typu reality TV wow tak jest, na przykład największy, największy przestępcy Ameryki. I do tego właśnie podcastofon na żywo. Słuchajcie, będzie jazda, będzie jazda. Dlatego mówię, ja 16 akurat mam przeprowadzkę. A później trzeba będzie zrobić kolejne rozwinięcia tego pomysłu, każdy z nas będzie miał zamontowaną kamerę i później jak będziecie słuchali sobie, oczywiście kamery 3D, jak będziecie sobie słuchali podcastofonu, to będziecie mogli też oglądać obrazu 3D z trzech różnych kamer albo z dziesięciu różnych kamer, bo jak będą do nas dzwonić, to oni też będą mieli kamery live, wszystko będzie rejestrowane i tylko kwestia jest jedna, czy to nie będzie przypadkiem inwigilowanie? Tak, i ma, mam rozumieć, że słuchacze będą mieli wpływ na to, co my robimy. Będą mieli takie aktywne klawisze na przykład. Y, teraz Robert Kessling ma wypić herbatę. I taki słuchacz nadusi klawisz i ty będziesz pił herbatę na życzenie. Ale to ja, ja już robię teraz, ale to na 0800. To pomyliłeś program. To będzie pod, podcasting on the mind. <laughs> Dobra. Yy... <We> Dobra. <laughs> Ja myślę, że te nasze pomysły są jak najbardziej trafione, tyle tylko, że coraz więcej przelewa się piwa i za chwilę... Ja różniam waszą przestrzeń audio z racji tego, że ja w ogóle no, ulatniam się. Dobrze. Proszę. May the force be with you. Życzę, życzę wam y, miłego weekendu, życzę wam miłego tygodnia. Słuchajcie polskich podcastów, y, czyńcie dobro i y, oglądajcie Mundial. Dzisiaj Holandia rozgromiła Brazylię. Widzieliście to panowie? Yeah, nie, cześć, nie, nie. ja znikam i głosujcie w niedzielę. Do usłyszenia, cześć. A propos, a propos jeszcze rzeczy takich wakacyjnych, pogoda jest bardzo wspaniała, a wszystkich mieszkańców blisko Republiki Czeskiej zapraszam w poniedziałek i wtorek do Czech, ponieważ są to dwa dni wolne w Czechach od pracy, czyli dużo Czechów nie będzie w Czechach nie mówię już o jakichś najazdach, ale będzie wiele atrakcji, jeżeli ktoś ma ochotę może, może przyjechać a 1 lipca 2010 roku autor Robert Kestnik, coś tu niewyraźnie mam napisane z jakiegoś podcastu prób... mi próbami... z jakiejś próby wypuścił kolejny odcinek blogowej strefy Roberta K i nie chodzi wcale tutaj o mnie i ten odcinek nazywa się A skąd wiesz, skąd wiesz że nie chodzi o ciebie? ponieważ słuchałem tego odcinka. Aha, aha, no to nie, to już jest wytłumaczenie, ok. Tak, i nazywa się Praca Nie zając. I w tym odcinku Robert Kessling opowiada, w jaki sposób nie narobić się i zarobić 600 funciaków. <śmiech> no tak, właściwie to tak. A generalnie próba mikrofonu to to nie jest, to jest blogowa strefa. Blogowa strefa to są takie moje przemyślenia na temat tego, co się dzieje. A to ty to robiłeś? No, tak wyszło, tak wyszło niestety. I, no I tyle, no co tam będę dużo mówił. Posłuchajcie sobie, jak czasem pracuje się w Anglii, jak to jest organizowane. Oczywiście nie zawsze to tak jest, ale bardzo często. Muszę powiedzieć, bardzo często. I y, przy tej okazji powiem może, że Polacy, wszyscy Polacy powinni się naprawdę dobrze zastanowić nad tym, czy warto zapierdalać ponad normę, bo y, tak się pracuje tylko i wyłącznie w Polsce, po prostu to jest szkodliwe dla każdego, takie, takie zasuwanie, znaczy róbmy swoje, ale nie róbmy zbyt dużo, zbyt y, często, przez zbyt wiele godzin, bo tym samym zabieramy innym pracę, tym samym męczymy się, tym samym nie mamy czasu dla rodziny i tak dalej. A w Polsce to jest niestety notorycznie popełniany, popełniany błąd. Takie jest moje zdanie. Nie wiem, Robert, co ty na ten temat sądzisz? Ja powiem, że w Czechach właśnie Czesi bardzo, bardzo dziwnie patrzą na osoby obcokrajowców, którzy trzaskają jedną szesnastkę po drugiej po prostu. Później w Skodzie na przykład leci notorycznie krew z nosa, są przemęczeni, wracają samochodami, po 16 godzinach pracy, stania na Lince przy, przy składaniu właśnie samochodów marki Szkoda i następnie w miejscowości oddalonej chyba 7 km, raz co raz są jakieś wypadki. No, jak. Jakieś złamania, inne kolizje takie mniejsze, to jest Bogu dzięki, ale często zdarzają się także wypadki śmiertelne. No cóż zrobić, no jak mówią Pekunianon OLED, pieniądz z nie śmierdzi, ale no Maciek Skwara, jako przykład, przestał tańczyć, tańczyć na rurze, pojechał, pojechał nad morze i, i, rzeczywiście te pieniądze, które wytańczył na tej rurze, zarobił. Jako, jako ten wykidajło właśnie rurowy, wydaje teraz, bawi się z rodziną, cieszy się, robi zdjęcia. Tak chyba powinno być, ale żeby tak było na przykład w Polsce, żebyśmy mieli w jakiś sposób o coś, coś do, do powiedzenia, to musi jednak być jakiś wybór. I o tym mówi z 2 lipca 2010 roku Łukasz Mocek, popularny Papa Cafe z podcastu Papa Cafe, Zbieżność Przypadkowa. Jest to odcinek pod numerze 52, który nazywa się Wyborczo. Więc, kochany Wyborczo, jeżeli chcesz głosować w tą niedzielę, więc posłuchaj koniecznie. Dziwnym trafem akurat dwa Łukasze mają tego samego kandydata. Kolejny odcinek o politycznym zabarwieniu, w którym Papa y, dzwoniący do nas y, przed chwilą i pewnie dlatego on uciekł, bo nie chciał się wypowiadać na ten temat. Y, w każdym razie Papa najpierw y, neutralnie, a później coraz bardziej konkretnie mówi, że Bronek jest lepszy od... Ja właściwie nie powinienem powiedzieć tego, no troszeczkę zaspoilerowałem. Cóż ja mogę powiedzieć? No Jako osoba, która kiedyś także dawała się manipulować i tym wszystkim mediom... Ja potrafię zrozumieć papy podejście i Łukaszu w ogóle podejście, ale kompletnie nie zgadzam się z tym, co do ważności wyboru między gównem a sraczką. Tak czy inaczej śmierdzi podobnie i w tym przypadku jak pokazuje historia, nic się nie zmieni, także czy wybierzecie tego czy drugiego kandydata, to będziecie mieli po prostu swoją wewnętrzną jakąś tam frajdę, bądź też nie frajdę, jeżeli przegracie, ale tak naprawdę nic się nie zmieni i mówię wam to teraz ze stuprocentową pewnością. A jeżeli chodzi o nowe rzeczy, które mają nadejść, albo też pojawiły się, to akurat dzisiaj nasi kochani koledzy podcasterzy, wiedząc zapewne, że będziemy się przygotowywać do prowadzenia podcastofonu, zaczęli tworzyć nowe odcinki. I w ten sposób właśnie Przemysław Szczepaniuk z podcastu Brak Sygnału postąpił. Odcinek o nazwie Robert Obiecałeś, że przeczytasz nazwę. A, przeczytać miałem, tak obiecałem, że przeczytam, ale muszę sobie znaleźć to tutaj, gdzie to jest napisane, bo to jest tak napisane niebieskimi literkami w dodatku w cyrylicy. Yy... Biała no. pichoradka. O, i zwienite proszę, biała ja więc yy, tak zwana biała gorączka. W tym odcinku Szemek opowiada nie o rowerach. Nie o Filipie, nie o wyborach. Przemek opowiada o książce, którą ostatnio przeczytał i rzeczywiście książka jest warta polecenia, więc to książka o tytule Biała Gorączka. A mówi, zgodnie z tą cyrylicą, którą jest napisany tytuł odcinka, mówi właśnie o Rosji. Przemek to jest nasz wysłannik na kraje Europy Wschodniej, bardzo wschodniej w tym przypadku. I przyznaje się, że jego dziadkami byli Kargul i Pawlak w tym odcinku, że ostatni kontakt miał w szkole. I lepiej nie wnikajcie, o jaki kontakt chodzi, bo Rosja wciąż ma swoich ludzi na całym świecie i was na pewno jakieś macki dopadną. Przemek chce też, jak mówi w swoim podcaście, pojechać koleją trasą syberyjską, czyli innymi słowy chce przez te dwa tygodnie pić do upadłego. Ja nie wiem, co na to y, Ula, ale y, być może dowiemy się tego za jakiś czas. Po rozwodzie już Przemka w, kiedy zrobi y, o tym podcast. Ja mam bardzo dobry sposób na to, żeby nie napić się do upadłego. Wystarczy pić należąco. A, to jest jakieś rozwiązanie, ale ta kolej transsyberyjska jedzie tak długo, że kiedyś trzeba wstać. No, odleżyny są, to się wtedy obracasz na przykład. A mało tego, w tym odcinku właśnie, tak jak wspomniałeś, Przemek opowiada o swoich korzeniach. I powiem szczerze, ja z Przemkiem rozmawiałem wielokrotnie, ale o tym akurat nie wiedziałem, więc bardzo się cieszę, że jest ktoś, który jest także zachwycony kulturą w ogóle rosyjską, czy kulturą radziecką, tych wszystkich porozbijanych republik byłych. I ja jestem także fascynatem właśnie dziwnych znaczków Cyrela i Metodego, którzy stworzyli ten alfabet. Język rosyjski jest mi, jest mi znany, i naprawdę, jeżeli Przemek będziesz kiedyś jechał, to na tej co obok to chyba ja się też walnę. No, same chlory, same chlory. Ja podejrzewam, że papa by się do Was też jeszcze dołączył, a kto wie, czy i e, Maciejs... A Ty będziesz konduktorem. Że Maciej Skwara by też nie, chciał. nie, ja bym chciał, ale ja mam słabą głowę, niestety, i nie mogę. No, dlatego będziesz leżał, nie? <głos> Ale, a propos, a propos właśnie takich rzeczy, to po alkoholu dziwne rzeczy się w głowie zaczynają dziać. I o tym najlepiej może wam powiedzieć w sposób poetycki Martin Lechowicz w najnowszym odcinku Completely Unprofessional o tytule Poezja i dewiacje. Martin mówi o swoich dewiacjach seksualnych, mówi o swoich seksualnych w tym odcinku. Tym razem skupił się, on ma tyle tych dewiacji, że skupił się na literce A w tym odcinku. No i mogę wam powiedzieć tyle, że ulubionym zboczeniem Martina są pieluchy. A o szczegółach się dowiecie z odcinka Completely Unprofessional. Tam, tam również jest w to wszystko zamieszana Becia. Ech tam. Musicie... Pieluchy zamieszana, przepraszam. A ja wiesz co, ja nie wnikam, bo to jest tak, to jest tak kontrowersyjny odcinek, że. Y, ja nie wyobrażam sobie, jak Martin może nagrywać completely unprofessional i jednocześnie odwyk. Także mi to, mi, mi to po prostu nie, nie może przejść wiesz, przez głowę, że, że, że tak można. Jak jest owinięty w pieluchy, słuchaj, to bardzo dobrze może. No. Jak w całunie. No nie wiem, w cał jeszcze całą do tego wszystkiego. O fuj. Mm -hmm. No całą mnie, ja ci to wszystko dam. A nie, to nie ta piosenka. Dobra, w porządku, kochani. I w ten sposób, po długich perturbacjach losowych, to co usłyszeliście, to jest zaledwie mała część tego, co nagraliśmy. Dotrwaliśmy, znaczy wy to trwaliście, a my doszliśmy do końca. Doszedłeś, Robert? Ja jeszcze mam troszeczkę tutaj. Nie. Aha, więc więc, do, do, ale omawiania podcastów. Tak. Chyba, po... że nacisnę tak, Chyba, tak. że nacisnę F5 i coś wyskoczy. Nie, nie rób tego, nie rób. Złośliwych podcastów ma. mamy w tym tygodniu. Nie ma, nie ma. No tak, rzeczywiście Marcin, Marcin, kurczę i Przemek dali nam popalić. O, mamy e, Robert, słuchacza, ty... naprawdę mamy słuchacza, czekaj, dodaję, dodaję. Halo, halo? Halo? Halo, halo? Słuchamy? Bardzo cichutko słychać, ale ktoś jest, ktoś jest na linii, słuchać jakiś. Witamy. Strasznie cicho, strasznie cicho. Tak, i tyle właśnie powiedział słuchacz, że strasznie cicho słyszy. No tak, ale. Ale, ten, yy, ale cicho to powiedział. Ale fajnie, wiesz co, jest fajna, fajna tendencja. O, jeszcze raz. Może coś? Halo, halo, czy nas słyszysz? No i w tym momencie muszę niestety przerwać. Jest kolejny dzień i dogrywam tą końcówkę specjalnie, bo mieliśmy dwójkę słuchaczy, którzy do nas się dodzwonili. Była bardzo ciekawa dyskusja. Ten plik gdzieś się zapodział. Nie wiem, czy on się w ogóle nagrał tak, jak powinien. Znaczy inaczej. Plik jest, ale nie można go odczytać. I ja zrobię wszystko, aby spróbować go jednak uruchomić. Jeżeli tak się stanie, jeżeli będzie możliwe zrobienie z tego pliku, no, takiego, którego będziecie mogli sobie posłuchać, no to znajdzie się link do tego pliku w komentarzu do niniejszego podcastofonu. Bardzo ciekawa była dyskusja. Prowadziliśmy ją przez bodajże 4 godziny. No i naprawdę to, to, to było coś bardzo, bardzo ciekawego. A podcastofon no, jednak musi żyć swoim życiem i postanowiłem zakończyć w tym momencie bez pożegnania ani, ani Jacka, ani Pawła, ani Roberta, ani mnie, którzy dalej tam jeszcze prowadziliśmy dyskusję. Teraz niniejszym żegnam się z wami, przepraszam jeszcze raz słuchacze, Jacku szczególnie i Pawle, ja was mocno przepraszam, że no coś się wydarzyło i znowu możecie nas tutaj posądzać o jakieś manipulacje, że znowu was nie będzie słyszeć, słychać, no szczególnie Jacek nie będzie słychać twojego głosu w podcastofonie, ale mam nadzieję, że się nie zrazisz, tym im zadzwonisz do kolejnych naszych prowadzących, czy też znowu do nas. I wtedy już będzie wszystko tak, jak być powinno. Żegnam się z Wami, biorę się za wyszukiwanie tego pliku, za odzyskiwanie tego wszystkiego z twardego dysku. Do usłyszenia mówi Wam Robert Kessling z podcast, Podcastofonu.